Drugi Koryntian, rozdział 8. A oznajmujemy wam, bracia, o dobrodziejstwach bożych udzielonych w zborach macedońskich, że wśród wielkiego doświadczenia, wielu utrapień, obfitą była ich radość, a ostateczne ubóstwo ich obfitowało w bogactwo ich szczerości. Bo według możliwości, oświadczam to, i nawet ponad możliwość, z wielkim błaganiem prosili nas, abyśmy ich współudział w służbie i dar dla świętych przyjęli. I nad spodziewanie najpierw samych siebie oddali Panu, potem i nam z woli Bożej. Tak więc poprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też i dopełnił u was tego dzieła miłosierdzia. A tak jak we wszystko obfitujecie w wiarę i w mowę i w wiedzę i we wszelką gorliwość i w miłość waszą ku nam, tak i w tym dziele obfitujcie. Nie mówię rozkazując, ale chcę pokazując gorliwość innych wypróbować miłość waszą, czy jest szczera. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego wzbogaceni zostali. A taką wam daję radę, albowiem to jest dla was pożyteczne, wy, którzy już zeszłego roku nie tylko chcieliście, ale rozpoczęliście działanie, a teraz to, co już rozpoczęliście, dokończcie, tak jak chętnie postanowiliście, tak i dokonujcie według waszych możliwości. Albowiem jeśli macie dobre chęci, to zasługuje to na uznanie, nie ze względu na to, czego nie posiadacie, ale co posiadacie. Albowiem nie chodzi o to, aby inni mieli lekko, a wy byście byli obciążeni, lecz aby było równo, aby wasz dostatek im ulżył. Aby też i ich dostatek kiedyś ulżył waszemu niedostatkowi, żeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał niedostatku. Ale chwała Bogu, który wlał taką troskę o was w serce Tytusa, bo zlecenie przyjął, będąc zaś gorliwszym, poszedł do was dobrowolnie. I posłaliśmy razem z nim brata, który we wszystkich zborach cieszy się chwałą z powodu opowiadania Ewangelii a nie tylko to, ale obrany został przez zbory za towarzysza drogi naszej w sprawie przekazania daru, ku chwale samego Pana i ku okazaniu waszych dobrych chęci. Wystrzegając się tedy, żeby nam ktoś nie przyganił z powodu obfitości daru w tej służbie, gdyż staramy się o dobro nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi, a posłaliśmy z nimi brata naszego, którego gorliwości często doświadczyliśmy w wielu rzeczach, a który jest teraz jeszcze gorliwszy z powodu wielkiego zaufania ku Wam. Co do Tytusa, to on jest moim towarzyszem i współpracownikiem wśród Was, a co do braci naszych, są oni chwałą Chrystusową i wysłańcami zborów. Zatem dajcie im dowody miłości Waszej wobec zborów i naszej chluby z Was.